Cześć moi kochani, co dobrego u was słychać? U mnie wszystko w porządku Mam nadzieję, że u was również wszystko gra na 102 Gorąco dziś w Warszawie i dość duszno Mam nadzieję, że dobra pogoda utrzyma się na weekend Jest już czerwiec, dni są bardzo długie Dlatego... Warto wykorzystać ten czas i spędzać go na świeżym powietrzu, na słońcu. Często wam mówię, jaka jest pogoda, bo my Polacy przywykliśmy rozmawiać o pogodzie. Gdy kogoś spotykasz na ulicy albo w windzie, to zwykle rozmawiamy właśnie o pogodzie. Z reguły narzekamy na pogodę, mówimy, że jest... Za gorąco, albo za zimno, albo za dużo pada, albo za mało pada. Takie tam gadanie o pogodzie. Jeśli nie wiadomo o czym mówić, to zawsze można pogadać o pogodzie. Wszyscy się na tym znają i każdy ma swoją opinię na ten temat. Pogoda to temat uniwersalny. Fajnie, że jesteście, że słuchacie mojego podcastu, że chcecie uczyć się polskiego i fajnie, że piszecie do mnie, a nawet przysyłacie swoje nagrania. Dzięki! Ostatnio dostałem wspaniałe nagranie. Kamila i Liza, dwie przesympatyczne dziewczyny z Ukrainy, przysłały mi nagranie, które bardzo mi się podoba. Kamila i Liza są... Bardzo wesołe, bardzo radosne. Posłuchajcie, co powiedziały. Witam pana serdecznie, to ja Kamila. Mam doną nowość. Niedawno poluciłam swojej koleżance twój podcast i bez dwóch zdań robię postępy, a teraz ona opowie coś o sobie. Mam na imię Liza. Mieszkam także jak i Kamila w Ukrainie. Mam 17 lat. Zaczynałam uczyć się polskiego 7 miesiące temu, dlatego, żeby w przyszłości studiować w Polsce. Z Kamilą uczymy się w szkole z 2 lata razem. Za 3 dni będzie bal maturalny, a właśnie 28 maja. Och, 28 maja, naprawdę? Tak, tak. O oh my god, Matka Polska Częstochowska przepraszam. O oh, Boże, to, ja tak, to już tak wkrótce, nie mogę w to wierzyć. Nie ma się, Kamila. Muszę podziękować Pana za nagranie. Dobry. Bardzo mi się podoba. Metoda się polskiego jest naprawdę skuteczna. Też chcę bardzo podziękować Pana. Ja muszę powiedzieć, że Liza nawet trzy miesiące gdzieś tak temu nie mogłam powiedzieć, nie wiem, kiedy pytałam coś u niej. Nie mogłam powiedzieć, nie wiem, nie znam języka polskiego, nie pytam Po prostu milczyła lub mówiła po rosyjsku, lub ukraińsku, lub angielsku, co ona się wie nie, ot. Ale teraz ona mówi, jak, jak słyszycie wszyscy, kto będzie słuchać nas To wszystko na dziś myślę L Liza robi naprawdę postępy mm, dziękuję. Do słyszenia słuchacze, Dziewczyny, dziękuję wam bardzo, już kilka razy słuchałem tego nagrania i zawsze uśmiechał się, gdy go słucham. Mam nadzieję, że bal baturalny był udany i że dobrze się bawiłyście. Macie tyle pozytywnej energii słychać, że lubicie mówić po polsku, że bawicie się tym. I to mnie niezwykle cieszy. Bardzo dziękuję. Jesteście cudowne. Moi drodzy, dziś chcę porozmawiać z wami na temat bardzo poważny. Chcę porozmawiać z wami o pieniądzach. Wiem, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Oczywiście, że nie rozmawiają. Myślę jednak, że pieniądze to temat, który wszystkich interesuje i który wszystkich dotyczy. Przypomniałem sobie o pewnej książce, o pewnym audiobooku, którego kiedyś czytałem. Mam na, na myśli książkę, którą napisała Lynn Twist. Ta książka nosi tytuł Unleashing the soul of money, czyli uwolnić duszę pieniędzy. Słuchałem tej książki wiele razy. Jak już mówiłem, mam wersję audio tej książki i słuchałem jej wiele razy, gdy uczyłem się angielskiego. Jeśli oprócz polskiego uczycie się również angielskiego, to polecam wam tę książkę w wersji audio, bo autorka czyta ją bardzo wolno, bardzo wyraźnie i wszystko można łatwo zrozumieć. A do tego jest to bardzo ciekawa książka, bardzo interesująca. Pieniądze są bardzo dziwną częścią naszego życia. Już od czterech tysięcy lat. Ludzie posługują się pieniędzmi Wciąż jednak mamy z nimi problemy Pieniądze to nasz wynalazek To wynalazek ludzkości To nie jest część natury Pieniądze nie spadają z nieba Nie rosną na drzewach To ludzie wymyślili pieniądze Ale po co ludzie wymyślili pieniądze? Dla wygody. Kiedyś jeszcze, zanim wymyśliliśmy pieniądze, musieliśmy wymieniać się różnymi rzeczami. Ja miałem chleb, ty miałeś jabłka, więc wymieniałem się z tobą. Ja dawałem ci chleb, a ty w zamian dawałeś mi jabłka. Proste. Przypuśćmy jednak, że miałem dzieci i chciałem, żeby... Nauczyciel ich czegoś nauczył Musiałem wtedy szukać nauczyciela, który chce dostać chleb Problem zaczynał się, gdy nauczyciel nie jadł chleba Albo miał już chleb Powiedzmy, że on zamiast chleba wolał za uczenie moich dzieci Dostać jabłka To zaczynało tworzyć pewne problemy Mogłem wtedy wymienić chleb na jabłka, a potem jabłkami zapłacić za nauczyciela. Było to możliwe, ale stwarzało problemy. <śmiech> Dlatego ludzie wymyślili pieniądze. Ludzie są mądrzy. Brawo, ludzie! <śmiech> ludzie wymyślili pieniądze, żeby ułatwić sobie dzielenie się różnymi rzeczami. Żeby... Ułatwić sobie dzielenie się naszymi umiejętnościami Tak to wyglądało dawno, dawno temu Teraz pieniądze stały się czymś niezwykle ważnym Czasami służą do dominacji Czasami pieniądze stają się bronią Czasami narzędziem Prawie wszyscy ciągle myślimy o pieniądzach Ciągle martwimy się o pieniądze Ciągle mamy problemy z pieniędzmi Jeśli masz problemy z pieniędzmi Masz kłopoty Szukasz pieniędzy Nie jesteś sam Większość z nas ma podobne uczucia Podobne problemy związane z pieniędzmi To bardzo szeroki problem Szerszy niż myślisz Dotyczy wielu ludzi Co ciekawe nie tylko ludzie, którzy nie mają pieniędzy, mają z nimi problemy. Nasza potrzeba posiadania pieniędzy, nasze problemy z pieniędzmi, to jak myślimy o pieniądzach. Wszystko to opiera się na naszej kulturze. Tak jesteśmy wychowani. Taka jest nasza kultura. Niezadowolenie, chciwość, pożądanie. To wszystko jest w naszej kulturze. My tylko odnosimy to do siebie. Odnosimy do siebie, czyli myślimy o tym personalnie. Uosabiamy się z tym. Rozumiecie, co mam na myśli? Myślimy, że to tylko... Nasz problem Źródło tych problemów Niezadowolenia Pożądania Według Lynn Twist leży W kłamstwie W kłamstwie, które Wrosło w naszą kulturę Kłamstwie, które Jest w naszym życiu To kłamstwo Siedzi w naszej kulturze I my nieświadomie Uczymy się tego Nawet o tym nie wiemy, nie zastanawiamy się nad tym. Jakie więc jest to kłamstwo, które dotyczy pieniędzy? Jeśli uświadomimy sobie, przypomnimy sobie, że pieniądze są naszym wynalazkiem, a nie czymś, co ma nad nami władzę, wtedy możemy spojrzeć na pieniądze z trochę innej perspektywy. Wymyśliliśmy pieniądze, wynaleźliśmy pieniądze. Więc mają one tylko takie znaczenie, jakie im damy. Nic więcej. Nasza kultura, świat, w którym żyjemy, mówi nam, że pieniądze są ważniejsze od ludzkiego życia, od natury. Pieniądze są... Najważniejsze Ludzie nadali pieniądzom Większe znaczenie Niż samym sobie Oczywiście, że to nie jest prawda To jest kłamstwo To jest kłamstwo, którego uczy nas kultura W której żyjemy Pieniądze nie są ważniejsze od Ciebie Nie są ważniejsze od relacji Z Twoimi bliskimi, dziećmi, rodziną i my wszyscy to wiemy. Wiemy o tym, ale zachowujemy się jak gdyby to pieniądze były najważniejsze. Ważniejsze od nas, ważniejsze od natury, od naszych związków z ludźmi. Ludzie zabijają dla pieniędzy, umierają dla pieniędzy. Ludzie zrobią prawie wszystko, żeby gromadzić pieniądze Żeby mieć więcej pieniędzy Naszym zachowaniem, tym co robimy Pokazujemy, co jest dla nas najważniejsze Nasza kultura, nasz świat Dla pieniędzy może wyciąć wszystkie lasy Możemy zatruć rzeki, jeziora dla pieniędzy zrobimy wszystko. Być może nie robimy tego osobiście, ale żyjemy w kulturze, w społeczeństwie, które robi to codziennie. Wszyscy to uważamy za normalne, zrozumiałe. Nie dziwimy się temu, nie protestujemy. To kłamstwo, którym karmi nas nasza kultura, Prowadzi do problemów, które mamy z pieniędzmi Dlatego, że kultura, w której żyjemy Zmusza nas do robienia rzeczy, których nie chcemy robić Które uważamy za złe I to wszystko ma związek z pieniędzmi Dlatego pieniądze w głębi serca uważamy za zło Chociaż wymyśliliśmy je, aby Ułatwić sobie życie Nie jest łatwo żyć w społeczeństwie, które ceni wyżej pieniądze nad ludzkie życie, naturę Gdzie wszyscy postrzegani są tylko jako konsumenci My ludzie jesteśmy tylko konsumentami To boli Wszyscy to czujemy Tak wygląda teraz życie Pieniądze i rzeczy materialne są o wiele ważniejsze ode mnie, od Ciebie. Lynn Twist mówi, jak wyrwać się z tego kłamstwa. Jak zrozumieć to wszystko i jak nadać pieniądzom nowe znaczenie. Nawet najbogatsi ludzie na świecie martwią się o pieniądze. Nawet oni mają problemy z pieniędzmi Czasami myślimy sobie Gdybym tylko miał 30, 40, a może 50% Więcej pieniędzy niż mam Wtedy wszystko byłoby w porządku Wszystko byłoby o wiele łatwiejsze Nawet milionerzy tak myślą Mam 5 milionów, ale gdybym miał sześć, wtedy wszystko byłoby inaczej. Życie byłoby łatwiejsze. Nieważne ile mamy pieniędzy, myślimy, że więcej pieniędzy da nam zadowolenie. Uwolni nas od problemów. Co ciekawe, gdy jakimś cudem mamy więcej pieniędzy. Mamy 40% więcej pieniędzy. Wtedy znowu chcemy więcej. To jest błędne koło. Posiadanie większej ilości pieniędzy nie załatwia sprawy. To niewiele zmienia. Niewiele pomaga. Ludzie, którzy mają bardzo dużo pieniędzy ciągle się o nie martwią. Ciągle obserwują wahania kursów. Co będzie, jeśli zmieni się giełda? Oni tak samo jak my wciąż wariują na temat pieniędzy. Zatem problem nie leży w nas, a w kulturze, w której żyjemy. Przemyślmy to teraz, zastanówmy się. A myślę, że zrozumiemy największe kłamstwo dotyczące pieniędzy. To kłamstwo nazywa się strach. Najczęściej boimy się, że mamy za mało. To wiąże się trochę z poprzednim podcastem, w którym mówiłem o paradoksie wyboru. Wciąż boimy się, że jest za mało. Za mało czasu, za mało pieniędzy, za mało miłości. Jest za mało godzin w ciągu dnia, za mało godzin w ciągu nocy, za mało godzin na sen, za mało wakacji, za mało tego, za mało tamtego. Pomyślcie o tym. Budzimy się i zanim jeszcze postawimy nogi na podłodze, już myślimy. Mam za mało snu, za krótko spałem. Patrzymy na zegarek, muszę się spieszyć, mam za mało czasu. Stajemy i ciągle mamy czegoś. Za mało, za mało tego, za mało tamtego Tak żyjemy przez cały dzień Ciągle mówimy o tym, czego nam brakuje Czego mamy za mało Staramy się to zdobyć Wracamy do domu, kładziemy się do łóżka I ostatnią myśl, jaką mamy jest Za mało dziś zrobiłem Miałem tyle do zrobienia i nie zdążyłem Dzień jest za krótki to bardzo zły model życia, ale większość ludzi tak właśnie żyje. Większość ludzi wciąż myśli o tym, czego ma za mało i jak to zdobyć. Uczymy się tego od małego, od dziecka. Wciąż od dziecka słyszymy, musisz się spieszyć, szybko, bo dla ciebie nie wystarczy. Jestem ciekawy, czy pamiętacie taką zabawę. Bawią się w nią małe dzieci. Właściwie to dorośli organizują im taką zabawę. Dzieci stoją dookoła krzeseł. Krzesła ustawione są w kole, a dzieci stoją dookoła nich. W Polsce to bardzo popularna zabawa. Dzieci stoją w kole. Niestety nie ma krzeseł dla wszystkich dzieci. Zaczyna grać muzyka Dzieci chodzą albo Tańczą dookoła krzeseł Patrzą na to rodzice Wszyscy się śmieją, uśmiechają Za chwilę przestanie grać muzyka I dla jednego dziecka zabraknie krzesła Jedno dziecko musi odejść Dorośli Uczą cię, że musisz zrobić wszystko, żebyś to nie był ty Więc idziesz dookoła krzeseł i nagle muzyka zatrzymuje się Odpychasz małych kolegów, bo musisz zdobyć krzesło Udało się! Ktoś musiał odejść, ale to nie ty Nieważne kto odpadł, kogo to obchodzi Na szczęście to nie ty Muzyka zaczyna grać na nowo jest mniej dzieci i mniej krzeseł. Zaczynasz robić się agresywny. Boisz się. Za wszelką cenę chcesz zdobyć krzesło. Uderzasz koleżankę i zdobywasz krzesło. Dzieje się to tak długo, aż wszyscy odpadną i zostanie tylko jedno dziecko. To jest nasz trening. To jest trening do życia w dzisiejszym świecie. Tak wygląda nasz świat. W ten sposób uczysz się, że większość ludzi odpada, a tylko niektórzy mają władzę i pieniądze. Twoim zadaniem jest pokonać jak najwięcej osób i dojść jak najdalej. Niestety, tak żyjemy. Tak rozumiemy świat. Taka jest nasza kultura. Dlatego ludzie walczą o rzeczy, walczą o pieniądze, żeby zdobyć jak najwięcej, nawet dużo więcej niż potrzebują, żeby upewnić się, że to nie oni odpadną z gry. Pamiętajmy, że większość z nas odpadnie z gry. Pozostaje tylko kilku. Kilku, którzy myślą tak Jeśli będę miał dużo, dużo więcej niż potrzebuję Wtedy pomogę tym, którzy mają za mało To bardzo ciekawe, bo w ten sposób ludzie usprawiedliwiają to, co robią dla pieniędzy Te wszystkie złe rzeczy, które robią dla pieniędzy Dlatego wciąż mamy za mało Wciąż mamy niewystarczająco dużo To powoduje wielkie problemy Nie wszystkim się udaje Powoli sami czujemy, że Jesteśmy zbyt słabi Bo mamy za mało Jesteśmy gorsi Czujemy się gorsi Dlatego chcemy mieć Wszystkiego więcej, więcej i więcej. To nasza obsesja. Boimy się, że mamy za mało. Myślimy, więcej jest lepiej. Większy dom jest lepszy, większy samochód jest lepszy. Więcej butów, więcej ubrań, więcej czasu, więcej seksu, więcej dziewczyn, więcej wszystkiego Więcej, więcej, więcej To się nigdy nie kończy Więcej tego, więcej tamtego Więcej znaczy lepiej Mamy tyle rzeczy, których naprawdę nie potrzebujemy To nasza kultura Reklamy, sprzedawcy oni ciągle nam mówią, że mamy za mało Nie jesteśmy dość młodzi, nie jesteśmy dość piękni Nie jesteśmy dość bogaci Nie mamy tego, nie mamy tamtego Musimy zdobyć więcej Musisz mieć to, więcej tego, więcej tamtego Bez tego nie możesz żyć Uczymy się tego od dziecka Tak wygląda nasze życie niezależnie od tego Ile już mamy? Tak, tego wszystkiego uczy nas Lynn Twist w swojej książce. Na koniec chcę opowiedzieć jeszcze o jednej myśli z tej książki, która bardzo mi się spodobała. Lynn Twist mówi, że pieniądze są jak woda. Gdy pieniądze płyną, wtedy mogą nam pomagać. Mogą powodować, że rzeczy rosną, rozkwitają. Ale tak jak woda. Jeśli trzymamy je, wtedy stają się trujące. Gdy trzymamy je, wtedy pieniądze już nam nie służą. W książce jest takie porównanie. Rzeka Jordan wpływa, doprowadza wodę do dwóch jezior. Jedno z nich to jezioro galilejskie, które jest pełne życia. Ryb, roślin dookoła rosną. Piękne drzewa, kwiaty, rośliny. Jest zielono. Jest tam pełno życia. Jest jeszcze Jedno jezioro, do którego wpływa ta sama rzeka, ta sama woda I tam nie ma życia To może martwe Tam nie ma ryb, nie ma roślin, nic tam nie żyje Jaka jest różnica między tymi jeziorami? Każda kropla wody, która wpada do jeziora galilejskiego, wypływa również z niego. To, co dostaje, również oddaje. Morze martwe jest inne. Woda nie wypływa z morza martwego. Dlatego jest martwe. Nie ma tam życia. Tak samo jest z naszym życiem. Oczywiście pieniądze, które mamy, nie są tym, czym jesteśmy, ale to, jak z nimi postępujemy, wpływa na nasze życie. Wpływa na nasze odczucia. Bardzo podoba mi się to porównanie pieniędzy do wody. Co o tym myślicie? Polecam wszystkim tę książkę. Warto jej posłuchać albo przeczytać. Niestety nie znalazłem polskiego tłumaczenia tej książki. Znam tylko angielską wersję. Ale wiele ciekawych myśli tam znalazłem. Naprawdę polecam wam przeczytać tę książkę albo jej posłuchać. Ta książka uczy nas, jak żyć z pieniędzmi. Jakie relacje z pieniędzmi powinniśmy mieć? Jak powinny wyglądać nasze odczucia względem pieniędzy? Uświadamia nam, że pieniądze nie są czymś najważniejszym. Oczywiście nie można dziś żyć bez pieniędzy. Nie da się. Nasze społeczeństwo opiera się na pieniądzach. Dlatego tak ważne jest, żeby odpowiednio do nich podchodzić, żeby Odpowiednio Myśleć o pieniądzach, żeby Rozumieć, po co Zostały wymyślone Oczywiście Nie mówię, że pieniądze to zło To po prostu narzędzie Którym musimy nauczyć się Posługiwać I jeśli dobrze zrozumiemy Nasze relacje z pieniędzmi To nasze życie może być Łatwiejsze Moi kochani to wszystko, co dla Was przygotowałem na dziś. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was trochę, że zapomnieliście, że mówię do Was po polsku, że język polski staje się powoli częścią Was, że powoli, powoli coraz łatwiej jest Wam używać polskiego i że sprawia Wam to coraz więcej radości. Tak jak kamili, i lizie, których słuchaliśmy na początku. Jak zwykle czekam na wasze komentarze, listy. A może znowu ktoś przyśle do mnie swoje nagranie? Zapraszam. Zapraszam bardzo serdecznie. To dla mnie wielka przyjemność dostawać od was nagrania. Dziękuję wam wszystkim za dziś. Dzięki za to, że jesteście, że mi pomagacie. Jeśli dacie mi Gwiazdki na iTunes, jeśli napiszecie komentarz na Facebooku, na mojej stronie, to to wszystko bardzo mi pomaga. To dodaje mi sił do dalszej pracy. Ściskam Was bardzo mocno, trzymajcie się zdrowo, dziękuję za dziś i zapraszam na nasze następne spotkanie. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć, pa pa.